Oh, oh, oh, Dobra, na to co to co to coś. to tak, to to jest na to to Gani prosto pod spod ziemi, w czasie tworzenia czegoś to wraz, Wiele do zrobienia, nas to przeznacza drogę do milczenia między prawdą a Bogiem to stukanie To nauka mnie na pierwszym tanie, dla niektórych to I tak już dostanie najważniejsze przesłanie do ludzi, to dociera To jest tysiąc nadchodzi nam chodzi nowa era Każdy wybiera to, to kurwa woli Żyć nie umiera, ci się nie pierdolić, jak leci powoli Ale zawsze do przodu, walczę do dziś, bo Modu bę, z powodu już nie bez, z powodu już nie bez Przyczyny walczymy z głowem Bronią nasze rymy A, Bronią są nasze ryby. Teraz rok, jeden dziewięć dziewięć dziewięć i Nie to co jedna ta bawa dnia, nie jak poprzednia Nie taka sama bitwa wygrana, na płyta Nowo odkryta, góra to byta. A my nasz życie raz lepszym bycie Zawsze do przodu dwa tysiące powodów Dla których gramy biedność i siła Gdyby utrzymane, cel rozpoznany długa jest droga, zakręcona jak yoga Tak jak na stylce te zawsze jest cud. I nikt nie w tył i będzie żył Polski hip-hop, nigdy stop, teraz ta to na, na przekór starszyśnie, żyjącej starszyśnie. jest tak czy nie nigdy nie zginie, Nasze na fali, będziemy grali po życiach, więc bo tak już Nikt tego nie zmieni u progu nowej ery, do pierdoleni, tak tu jest coś zmienić Prezentuj słowo na hip-hop, bo, bo, bo już czas służenia, brak zmienia Hip-hop muzyka, ważna jest prawda, nieważna technika Masz w Tyka styka, tyka zegarek Ja jaram jointa, ty chąbi mi I zawsze tak, mnie, he, twoje własne zdanie Proste jak jebanie, trudne do stworzenia Koniec pierdolenia, hip-hop wyszedł sienia, Chodzi na prąd i wie jak gdzie Dziewczyma włożę, to najlepsza broń w czasach dominacji ulicznych braci Być może wam ja nie chcę chować przestań tracić swój drogi czas Jak dają, to wiesz jak biją, tu Jak dają, to wiesz jak biją, tu uważaj Ma szata Ty się i wejść po ziemi już nic kurwa Już ich skranu nie nie zmieni, obraz rozdawania nie jest Kurwa jakaś dama, która jest to przez chłopak przez klauzurę, odra od ja Moja głowa, myszta mi wypchana Zielonego pana karta rozdawana Na pół rozerwana, dupa nigdy nie sprzedana Za to zawsze ochrania, ujebana Rodzina, mocno z nieba Dziś za ludzi śpiewa tak jak trzeba to Inaczej się nie da, rozumieć to trzeba Włafal w może trafić do nieba Kim złąbisz? Jelenia, który nic nie zmienia A ma zbyt wiele Powiedzenia, zmieniania nie jest mowa Jelenia pana od dziś mowa Klanu, dać i że nie mówię o Tylko o rozpitach W rozpitaniu kiskopowej nowej ery bo nowej ery, może Tobie to że nie chodzi o to O co, po co drączesz się nocą bo głowie się, by iść do spowiedzi Przegnać, to co wyjeżdżę przesłania Co się w tym roku stanie, gdy to jak tam nastanie Czy rozumiesz, co Jak na dywanie latanie, bez i opuszczanie Ciągle łodych, wypuszczanie, prosto w Twoją banie Literek, cekanie, od niego podbijanie A zawsze nastanie, myśli Tak jak kocham, ja jaranie, to jest to coś. Do, do, to to ziemia, do, jest, do, do, do, To jest To jest dojemniaczów. To jest dojemniaczów. To jest do, To jest To jest To jest Takie tanczenia pod jednym sztandarem, dla każdej kary, kary, czapcza, maś i kuchna ma, maś i kuchna ma, maś i kuchna ma. make it if you try. You can make it if you try. You can make it if you try.